Ewangelia Świętego Jana, rozdział trzeci A był niektóry człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, książę żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu – Mistrzu, wiemy, żeś przyszedł od Boga nauczycielem, bo nikt tych cudów czynić nie może, które ty czynisz, jeźliby Bóg z nim nie był. Odpowiedział Jezus i rzekł mu – Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi znowu, nie może widzieć Królestwa Bożego. Rzekł do niego Nikodem, jakoż się może człowiek narodzić, będąc stary. I zalipowtórę może wnieść w żywot matki swojej i narodzić się? Odpowiedział Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, by się kto nie narodził z wody i z ducha, nie może wnieść do Królestwa Bożego Co się narodziło z ciała? Ciało jest A co się narodziło z ducha? Duch jest Nie dziwuj się, żem ci powiedział, musicie się znowu narodzić Wiatr, gdzie chce, wieje i głos jego słyszysz Ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie Także rzecz jest każdy, który się narodził z ducha. Odpowiedział Nikodem i rzekł mu. Jakoż to być może? Odpowiedział Jezus i rzekł mu. Tyś jest nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, iż co wiemy, mówimy. A cośmy widzieli, świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeśliż gdym wam ziemskie rzeczy powiadał, a nie wierzycie, jakoż będę li wam powiadał niebieskie, uwierzycie. A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba, Syn Człowieczy, który jest w niebie. A jako Mojżesz węża na puszczy wywyższył, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Boć nie posłał Bóg Syna swego na świat, aby sądził świat, ale aby świat był zbawiony przez przezeń. Kto wierzy weń, nie będzie osądzony, ale kto nie wierzy, już jest osądzony iż nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A ten ci jest sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światłość, bo były złe uczynki ich. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie idzie na światłość, aby nie były zganione uczynki jego. Lecz kto czyni prawdę, Przychodzi do światłości, aby były jawne uczynki Jego, iż w Bogu są uczynione. Potem przyszedł Jezus i uczniowie Jego do judzkiej ziemi i tam przemieszkiwał z nimi i chrzcił. Chrzcił też i Jan w Enon blisko Salim, bo tam było wiele wód, a ludzie przychodzili i chrzcili się. Bo jeszcze Jan nie był podany do więzienia. Wszczęła się wtedy gadka między uczniami Janowymi i między Żydami o oczyszczeniu. I przyszli do Jana i rzekli mu, mistrzu, ten, który był z tobą za Jordanem, któremuś ty dał świadectwo, ten oto chrzci, a wszyscy idą do niego. Odpowiedział Jan i rzekł, nie może nic wziąć człowiek, jeśli by mu nie było dane z nieba. Wy sami jesteście mi świadkami, żem powiedział, nie jestem ja Chrystus, ale żem posłany przed Nim. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieniec, a przyjaciel oblubieńca, który stoi, a słucha go, weseli się weselem dla głosu oblubieńcowego, przetoż to wesele moje wypełnione jest. On musi rość, a mnie musi ubywać. Kto z góry przyszedł, nade wszystkie jest. Kto z ziemi jest, ziemski jest. I ziemskie rzeczy mówi. Ten, który z nieba przyszedł, nade wszystkie jest. A co widział i słyszał, to świadczy, ale świadectwa jego żaden nie przyjmuje. Kto przyjmuje świadectwo jego, ten zapieczętował, że Bóg jest prawdziwy. Albowiem ten, którego Bóg posłał, słowo Boże mówi –